Duch Święty, bardzo nieznana osoba przez nawet wielu ludzi wierzących. Pamiętam, kiedy ja pierwszy raz w życiu poszedłem na spotkanie katolickiej grupy odnowy w Duchu Świętym, to nawet jedna z osób, która zapraszała mnie na to spotkanie, sama mój kolega ze szkoły średniej, który sam jeszcze nie chodził na te spotkania, powiedział mi, że to jest... Grupa Odnowa Ducha Świętego. Ja tak sobie pomyślałam, no nazwa zupełnie trafna. Ten Duch Święty ma swoje lata, może by go warto jakoś odnowić, przybliżyć współczesnemu człowiekowi. Okazuje się, że to nie Duch Święty potrzebuje odnowienia, tylko my potrzebujemy swojego odnowienia w rozumieniu Ducha Świętego i w tym, jak on działa, bo tam, gdzie Duch Święty jest nieobecny, jest nieznany, to chrześcijaństwo może stać się bardzo płytkie, bardzo suche i takie ograniczone tylko do moralności i w takich wskazań duchowych. Nawet często też zauważyłem, że w świecie rozwoju osobistego, w którym dużo się poruszam, często ludzie się odwołują do słów Jezusa, może mają nawet z nim jakąś relację, ale w tym wszystkim brakuje pewnej głębi, którą może dać tylko Duch Święty. Więc teraz przyjrzymy się pod jakimi symbolami Duch Święty ukrywa się w Biblii, ponieważ te symbole wiele nam tłumaczą z jego działania.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 Jakie tutaj mamy symbole Ducha Świętego? Po pierwsze, ogień. Tak? Nad każdym z nich były języki z ognia i to jest symbol działania Ducha Świętego. Jaką funkcję pełni ogień w świecie naturalnym? Po pierwsze, oświetla. I to samo daje Duch Święty. Duch Święty pokazuje coś, czego nie widzimy. Pamiętam taki czas, kiedy modliłem się z pewnym człowiekiem, który powiedział, że Biblia jest dla niego niezrozumiała i modliliśmy się, żeby Duch Święty dał mu zrozumienie Biblii. Powiedziałam, pomodliliśmy się, a teraz ty przez tydzień czasu czytaj sobie po kolei Ewangelii. I on czytał i ekscytował się i dzwonił do mnie mój słuchaj i odkryłem to w tym fragmencie i to, i to, i to. To Duch Święty zrobił. Drugie. Ogień rozpala. I Duch Święty sprawia, że płoniemy gorliwością dla Boga. Jest różnica. Moja żona to kiedyś wspaniale powiedziała, jest różnica między fascynacją a fanatyzmem, więc fanatyzm to jest, ja bym powiedział, nieznajomość Ducha Świętego, a fascynacja to jest to, co Duch Święty rodzi w nas, że jesteśmy zafascynowani Bogiem. Trzecie, ogień oczyszcza, tak, srebro, kiedy było, kiedy chciano oczyścić z mniej szlachetnych dodatków, to dawano do ognia w bardzo wysokiej temperaturze i te mniej szlachetne, Dodatki po prostu się rozpływały, więc ogień oczyszcza, zmienia nasze pragnienia z tych złych na dobre. To sprawia Duch Święty. On, kiedy żyje w sercu człowieka, kiedy człowiek się modli, on po prostu zmienia nasze pragnienia, że już nie grzeszymy nie dlatego, że się boimy kary, a dlatego, że nie chcemy tego. Chcemy dobra, nie zła. I czwarta rzecz, ogień daje ciepło i to samo Duch Święty, w liście do Rzymia jest napisane, że On rozlewa miłość w naszych sercach, że Duch Święty sprawia, że czujemy się kochani, że w Biblii jest że bez Ducha Świętego nie możemy powiedzieć Abba Ojcze. Oczywiście każdy może fizycznie wypowiedzieć słowa Abba Ojcze, ale to Duch Święty sprawia, że my traktujemy już Boga nie jako kogoś odległego, nieznanego, surowego sędziego, czy staruszka z brodą, zależnie jaką tam koncepcję mamy wcześniej, tylko Duch Święty nas przekonuje i my tego doświadczamy, mówimy, to jest On, kochający ojciec. Druga rzecz w tym fragmencie to jest wiatr. Widzisz, wiatr może przyjść jak potężny huragan, ale też jak delikatny powiew. Nie wiemy, jak on przyjdzie, ale wiemy, że przyjdzie i że działa. Tak samo Duch Święty czasami, Pamiętam takie rozmowy z człowiekiem, który nie widziałem, wtedy był w pewnej organizacji też przestępczej i on kiedyś był na pewnych spotkaniach, gdzie mówiliśmy o Bogu, modliliśmy się i widział jak jedna osoba, która miała dużego garba, została, wyprostowała się podczas modlitwy, została całkowicie uzdrowiona, tego poruszyło, poszliśmy, roz... on mówi, chcę z tą porozmawiać o Bogu, rozmawialiśmy, ale widziałem, że nic do niego nie trafia i stanęliśmy wstaliśmy już, żeby wyjść z tego pokoju. Ja mówię, czekaj, jest co, pomodlę się. Zamknąłem oczy, powiedziałem tylko Duchu Święty i nagle słyszył potężny łomot. Patrzę, on upadł. Upadł pod mocą Bożą, otworzył szeroko oczy i powiedział, wow, co to było? Mówi, trzeba było od tego zacząć. Ja mówię, no nie chciałam się popisywać. Oczywiście to nie ja nic zrobiłem, tylko Duch Święty stąpił na jego doświadczu taki takiej mocy, tak czuł, że jakby Bóg mu pokazał, zobacz jaka jest moja potężna moc. I czasami Duch Święty przychodzi w ten sposób, a czasami modlimy się z kimś i wydaje się, że nic się nie wydarzyło, a później ten człowiek mówi, od tego momentu zacząłem mieć nowy pokój, zacząłem, zapragnąłem się modlić, zapragnąłem czytać Biblię, więc nie wiemy nigdy jak Duch Święty przyjdzie, ale kiedy Go wzywamy, wiemy na pewno, On przyjdzie. I ciekawa rzecz, że w swoich symbolach Duch Święty też kryje się za takimi, można powiedzieć, rzeczami, które są bardzo różne. Na przykład w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, w trzydziestym wierszu Jezus powiedział tak, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak, kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wodę żywej, a mówił to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Czyli Jezus mówi o duchu świętym jako o wodzie. Co robi woda? Po pierwsze gasi nasze pragnienia. Kiedy człowiek jest duchowo głodny, potrafi jeść z duchowego śmietnika, wchodzić w różnego rodzaju okultyzmy i głupoty i rzeczy, które, jak powiedział pewien nawrócony okultysta, kiedy go zapytano, co jest największą pułapką diabła, on powiedział, to jest to, kiedy myślisz, że służysz Bogu, a tak naprawdę służysz diabłu. Więc Duch Święty sprawia, że nasze pragnienie jest zaspokojone we właściwy sposób. Druga rzecz, którą sprawia woda, to co jest tutaj powiedziane, woda wypływa i gasi pragnienia innych. Więc kiedy ty napijesz się z właściwego źródła, to w naturalny sposób to będzie zaspokajało pragnienia innych. Chociażby to, co, co ja robię teraz, tak? Słuchasz tego, ponieważ jest w Tobie jakiś głód duchowy, ponieważ ja w jakiś sposób swój duch głód duchowy zaspokoiłem, więc mogę podzielić się z Tobą. A Ty możesz podzielić się z kolejnymi osobami, czy swoim doświadczeniem, czy tym podcastem. Rozumiesz, to w ten sposób działa, że dzielisz się tym, co zaspokaja Twoje pragnienia. Tak samo nie wiem, oglądasz i był bardzo fajny, opowiadasz innym. I tak samo tutaj, Duch Święty gasi nasze pragnienia, kiedy Go doświadczamy, mówimy innym, słuchaj, jest Duch Święty. Jest niesamowita rzecz, którą On może zrobić. Tak, tu Duch Święty jako ogień, a także jako woda. Ale są też inne symbole. Duch Święty w symbolu oliwy. Pierwsza Samuela, 16 rozdział, 13 wiersz, i Stary Testament, czyli od Nowego Testamentu w lewo. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go, czyli Dawida, w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Iż oliwa. Oliwa w starożytności była stosowana jako środek leczniczy i koiła ból. I to sprawia Duch Święty. Pamiętam taki czas w naszym życiu. no Wiele rzeczy było wtedy trudnych. Nie chcę opowiadać w szczegółach, żeby tam nie kojarzyć osób i historii. Jakby to nie jest istotne, ale w każdym razie są takie dni albo okresy, sezony życia. To było kilka mi ładnych miesięcy, nawet ładnych, przykrych, ciężkich, trudnych miesięcy. I pamiętam któregoś dnia, tego dnia wcześniej rano wstałem, tylko chwilę miałem czasu, żeby się modlić i wróciłem. To było koło północy, pamiętam, za 5.12 było, kiedy wchodziłem do domu. Za 5.12 oczywiście w nocy, tak? I przechodziłem koło pokoju, który był pusty i tam często chodziłem się modlić. I pomyślałem sobie, miałem taki plan, że wrócę wcześniej, że będę się modlił dłużej, ale przechodziłem koło tego pokoju, pomyślałem sobie, nie dam rady już się modlić, jestem zbyt zmęczony. Ale pomyślałem, chociaż na chwilę, wszedłem do tego pokoju i tylko kiedy wszedłem, odczułem olbrzymi spokój, tak jakby Bóg tam był, jakby Duch Święty tam był już czekał na mnie, taki olbrzymi spokój, i taką ulgę i takie pocieszenie, wtedy czułem się bardzo porzucony, odtrącony, przeciążony różnymi sprawami, oszukany. I taki olbrzymi spokój, olbrzymia ulga, taka pociecha, taka Boża bliskość. Pomodliłem się i wyszedłem. Wydawało mi się, że minęła chwilka. Pamiętam, że było wtedy za 5.12, a kiedy wychodziłem, była pierwsza 1.35. Ponad półtorej godziny tam spędziłem właśnie Duch Święty jako oliwa, koił mój ból. Też oliwa w starożytności była stosowana, kiedy zawodnicy walczyli w zapasach, to namaszczano się oliwą, wtedy łatwiej było wydostać się z ucisku nieprzyjaciela. I to jest druga rzecz, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy przychodzą bardzo duże próby i nasze pragnienia idą w niewłaściwą stronę, czasami nasze czyny. Musimy od modlić, Duchu Święty przyjdź, zmień mnie. I On przychodzi i daje nam tą siłę, żeby wyrwać się z ucisku nieprzyjaciela. Inne z moich doświadczeń, właśnie taki trudny czas w moim życiu, wiele napięć, pokus, trudności... Modliłem się wiem, Boże, nie chcę od Ciebie odejść, ale chyba już nie mam siły. I wtedy taka wyraźna myśl, która do mnie przyszła. Bóg mówi, nie boję się o Ciebie. Masz moc Ducha Świętego. I te słowa przyszły z taką olbrzymią siłą. Nie zmieniła się moja zewnętrzna sytuacja, ale w środku miałam siłę, żeby się jej opierać. Ciekawa rzecz, tak na marginesie, że ta sytuacja wtedy była dla mnie taka ciężka, trudna, wydawało się, że już gorzej być nie może. Okazało się, że może być gorzej, tak? Natomiast... Teraz, gdyby nie to, że to nauczanie przygotowywałem i przypomniałam sobie o tej sytuacji, że pewnie bym dawno nie pamiętał. To też uczy na zdrowego dystansu do rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Kolejny symbol Ducha Świętego to jest pieczęć. W liście do Efezjan 1,13 czytamy tak. W Nim, czyli w Chrystusie, i Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia Waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Duch Święty jako pieczęć. Pieczęć na czymś oznacza, to należy do mnie. I tak samo Duch Święty daje nam tą pieczeń, to potwierdzenie, że należymy do Boga. I to nie jest pieczeń gdzieś na czole, to nie jest świadectwo odbieżmowania, które pokazujemy innym, to jest nasze głębokie, wewnętrzne przekonanie. Tak należę do Boga. Tak Duch Święty mi to potwierdza. Czytam coś z Biblii i nagle te słowa ożywia dla mnie Duch Święty. To jest właśnie to, należę do Boga. Jestem Jego własnością. Tak? To jest to poczucie, którego potrzebujemy, bo często będziemy kuszeni, żeby, żeby myśleć o sobie inaczej, w niewłaściwy sposób. Kolejny symbol, pod którym ukrywa się Duch Święty, to jest gołębica. Mateusz 3,16 A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Gołębica, przede wszystkim, kiedy mówi się, że ktoś ma gołębie serce, czy gołębica to jest tak, kojarzy się z czułością, niewinnością, delikatnością, łagodnością, wrażliwością, nieszkodliwością. To jest właśnie to, że Duch Święty chce taki łagodny charakter w nas ukształtować. Nie, że mamy być taki, takie ci ziemizie, które nie wiedzą, co w życiu robić, i takie i plują na niego i wszystko źle robią, on się cieszy, uśmiecha do wszystkich. Nie, to zakrawa już o chorobę psychiczną. Natomiast chodzi o to, że tak, że mamy mieć siłę pod kontrolą, że potrafiłem być stanowczy, tak, mam człowieka, którego bardzo podziwiam, który żyje wiele lat z Bogiem, powiedział tak, ja nie krzyczę, ale wszyscy moi znajomi wiedzą, że kiedy ja mówię nie, to oznacza nie. I o taką stanowczość i o taką siłę pod kontrolą chodzi. Drugie, gołębie służyły w starożytności do przekazywania informacji. I tak samo Duch Święty, to czytamy Biblię, on coś ożywia dla nas to słowo. Idziemy gdzieś, myślimy o czymś Duch Święty poddaje nam właściwą myśl. On jest taki gołąb, taki informator od Boga. I kolejna rzecz, gołębie służyły jako pokarm. I tak samo Duch Święty wzmacnia nas, gdy czujemy się słabi. Kolejny symbol Ducha Świętego to jest deszcz. W księdze Izajasza 44,3 jest napisane tak. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego Ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. I tu Bóg mówi jasno i wyraźnie. Kiedy jesteś jak taka spieczona ziemia, kiedy jesteś taki wyschnięty w środku, duchowo już nic nie odczuwasz, możesz prosić, Boże, ześlij deszcz. Wylej deszcz swoich łaski i błogosławieństw, aby odnowić moje życie. I to Duch Święty wtedy przychodzi, odnawia nas, odświeża, wylewa swoje błogosławieństwa. I ostatni symbol Ducha Świętego to jest w Efezjan 5,18, gdzie jest napisane i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Ciekawa rzecz, że Paweł tutaj przeciwstawia wino, upijanie się winem tak? i działanie Ducha Świętego. Dlaczego ludzie upijają się winem? Ponieważ są zmartwieni i chcą się upić, żeby choć na chwilę zapomnieć, choć oczywiście to sprawia, że potem problemy się jeszcze nawarstwiają. Tak? A tutaj, kiedy jesteś zasmucony, to zamiast sięgnąć po butelkę, zacznij wołać do Ducha Świętego, żeby cię pocieszył. Niektórzy upijają się, bo mówią, to jest wtedy taka radość, taka radość, która często u ich dzieci budzi smutek. Jedna ze smutniejszych historii w życiu, jaką widziałam to w Nowej Soli, skąd pochodzę, człowieka, który szedł pijany, a jego syn prowadził go za rękę kilkuletni i płaka, mówi tatusiu, chodź już do domu to po prostu jeden z bardziej przykrych widoków który łamał mi serce ten człowiek może pił, bo czuł radość ale to była płytka radość i tak naprawdę to jest głęboki smutek, a kiedy Duch Święty przychodzi, naprawdę potrafi dać nam radość potrafi sprawić, że czujemy się zadowoleni szczęśliwi, potrafimy śmiać się w głos, nawet kiedy okoliczności nie są sprzyjające Kolejna rzecz niektórzy piją dla odwagi Duch Święty daje nam prawdziwą odwagę i wtedy z trzeźwym umysłem możemy tą odwagę dobrze spożytkować. Inni piją, żeby powiedzieć, co myślą i oczywiście wtedy mówią często słowa raniące innych. Duch Święty daje nam odwagę, żeby mówić to, co jest właściwe w odpowiedni sposób. I w tym samym liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, trzydziestym wierszu jest napisane tak Nie zasmucajcie Ducha Bożego. Widzisz, Duch Święty, tutaj mówiliśmy o różnych symbolach, które pokazują aspekty Jego działania, ale Duch Święty przede wszystkim jest osobą. I ponieważ jest osobą, to chce być traktowany jak osoba. On może być zasmucony, ponieważ zachowujemy się w sposób, który sprawia jemu przykrość. To jest tak, gdyby zaprosił gościa do swojego domu i on jest i Duch Święty w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo jest w tobie i teraz z tym gościem zupełnie nie rozmawiasz. Może być mu przykro. Możesz teraz odnowić swoją relację z Duchem Świętym. Możesz modlić się razem ze mną. Duchu Święty, Przepraszam Cię, że nie dostrzegałem Twojego działania w moim życiu. Duchu Święty, przepraszam Cię, że traktowałem Cię jak gościa, z którym się nie rozmawia. Zapraszam Cię na nowo do mojego życia. Przyjdź i zacznij w nim działać. Przyjdź i mnie prowadź. Przyjdź i mnie ożyw. Bądź jak czy deszcz, na spragnioną ziemię, odnów moją relację z Bogiem, odnów moją relację z ludźmi, odnów moją relację z sobą samym. Duchu Święty, działaj w moim życiu. Zapraszam Cię. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, kliknij lajka like pod, pod spodem. Może przekaż informację o tym nauczaniu jakimś ludziom, którzy mogą jej potrzebować. A więcej podobnych, wartościowych informacji na temat duchowości znajdziesz na mojej stronie andrzejburzyński.pl